<śmiech> <śmiech> Witam wszystkich. Pietrek. <śmiech> Jak ciś mnie pewnie kojarzy Wydałem rzecz, prosto label Namieszałem nią w branży Znowu gram, nowo mam Będzie sto razy lepiej To gówno płynie jak syłaków O karierze pomlecznej Nie wiem z kim grać, kogo znać na wasze koterie, mam gruby kark, chory vibe To są moje konekcje za sobą Lata pracy, biedne życie w szarowie Kozak debiut do kolegów, który z was też tak umie Pozdrawiam gości, zapomniałem, nie miałem żadnego samo złociłem tą solą, nie dodziały ze sceną Na przekór modzie bez luku to powinien mieć raper Jesteście wszyscy tacy piękni Wasze ciuchy i lakier Wyjebane tak mocno Że mnie nie możesz Nie kochać koncerty nasze Pytasz o mnie pytaj pasy o kotka Robi Od daszy do piwnic, poczty polskiej do teraz Jakie to nie jest klamur Dziś też mam styczność z gotową Choć już nie noszę przekazu Robimy bank, a, lecę kiedy nie lecę kolejna z przerw, a, czasem robię też przerwę Robimy bank, a, lecę kiedy nie lecę Ostatni rok, dobry rok, zero pracy nad płytą, teraz się wziąłem, rozpierdolę, ale znowu się zdziwią. Znów w kabinie jak dzikus, pytasz który to promil, mam złoty moment w swoim życiu, chyba cieciu rozumiesz Żaden sweat, prosty tekst, bo nie kupisz charyzmy, widzę jak chcesz, ale widzę jak trochę poćwiczysz Kiki to praktyk Jebać plastik Umysł otwarty Mistrzowskie gadki Szczere jazdy Znowu gram dla słuchaczy Wyjebane tak mocno Że mnie nie możesz nie kochać Koncerty nasze pytasz o mnie Pytaj, patrzesz o kotka Robię rap a, I się o nic nie spinam Nigdy się o to nie prosiłem Samo zaczęło spływać Do piwnic, poczty polskiej Do teraz, jakie to nie jest glamour, Dziś też mam styczność z gotową Choć już nie noszę